Dupki i kurwy chodzą po świecie. Wojna w mężczyźnie, wojna w kobiecie. Nazywamy je kurwami, gdy robią coś, co nie mieści się w naszej wyobraźni. i robią coś, czego nie akceptujemy. Nazywają nas dupkami, gdy robimy coś, czego one nie akceptują. Jaką rolę wyznaczyłaś mi feministko? Jaką rolę wyznaczy wyznaczyłeś mi szowinisto i seksisto? Jaką rolę mamy w świecie? Dupki i kurwy chodzą po świecie. Wojna w mężczyźnie, wojna w kobiecie. Jestowe mnie nie skończone, jaką rolę wystarczyłoby mi? Ja chcę wszystkie, czy na to mi nic za kurwy, dziobki, chodzą po świecie. Wojna będzie, wojna kobiecie, Kurwy, dziobki, chodzą po świecie. Wojna, wojna będzie, wojna, wojna, wojna kobiecie, Kurwy, dziobki, chodzą po świecie. Wojna będzie, wojna po świecie. Moim chce jest swój My co mamy robić, aby z ciebie za Ja chcę krzycza po winieńca Kurwy dółki, po świecie. Kurwy Wojna bez wojna po Wojna Jak